Błękitna Parasolka, część 47. Najazdem na Łęk-Pelin wojsk niemieckich kończył opowiadanie pierwszej części błękitnej parasolki. Starałem się zapoznać Państwa z wojennym życiem polskiego dworu, jego problemami, trudnościami i dramatami. Ten dwór to był mój rodzinny dom o charakterze wybitnie patriotycznym. Sądzę, że wiele polskich dworów żyło podobnymi sprawami i wiele przechodziło podobne dramaty, z których rodziny wychodziły zwycięsko i godnie. Teraz zacznę pisać kolejną, drugą część Błękitnej Parasolki, opisującej okres okupacji niemieckiej do chwili wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wspomniałem, istniała poważna różnica zdań co do dalszego mojego szkolnego kształcenia. Mama upierała się, by oddać mnie do księży Marianów na Bielanach i stąd wynikł dość długi pobyt w Łęgpelin mojego korepetytora pana Rytko, który miał mnie przysposabiać do internatu księży Marianów. Wiadomo było, że ten internat będzie sporo kosztował, ale rodzice brali pod uwagę to, że moja siostra Barbara ukończyła szkołę średnią z internatem u siostry z martwych wstanek na Bielanach i teraz będzie lżej finansowo. Barbara zamieszka w Warszawie u mojego dziadka, ojca mamy, Ksawerego Przesmyckiego i w jakiś sposób będzie się dalej kształcić. Barbara co prawda marzyła o studiach chemicznych, lecz wątpliwe było, czy Niemcy uruchomią wyższe uczelnie dla Polaków z wydziałami nauk ścisłych. Ojciec marzył, żeby Barbara objęła kierownictwo gospodarcze nad łęk Pelin, ukończyła studia rolniczo-ogrodnicze. Nie było jasne, czy i takie studia będą dostępne dla Polaków. Były jednak pewne oznaki w żądaniach okupacyjnych, ażeby polskie rolnictwo działało sprawnie. W tak zwanej guberni, którą Niemcy utworzyli, nie zabierano Polakom ziemi zarządzeniami centralnymi. łęk -pelin trwał. Barbara popłakiwała, że chce na chemię, fizykę lub czystą matematykę, a tu nic z tego. Dostęp na wydziały ścisłe był zamknięty dla Polaków. Żal mi było siostry. Kiedyś Witrawola, chcąc mi zrobić przyjemność, zasadziła w doniczce fasolkę, która wyrosła na wysokość Kilkunastu centymetrów. Fasolka stojąc na parapecie w oknie zachowywała się tak, że wygieła swoją łodyżkę w ten sposób, by promienie słonka padając na roślinkę padały prostopadle na powierzchnię jej listków. Barbara o tym wiedziała, ale problem nie był między nami dyskutowany. I teraz, gdy Barbara tak bardzo cierpiała, że nie może studiować ukochanego kierunku, wpadłem na pomysł, żeby trochę ją rozerwać i zagadnąłem, że słonko zagląda w głąb materii roślinnej, żywej materii, która jakoś reaguje. Czy nie sądzisz przypadkiem, zagadnąłem siostrę, że tam głęboko w łodyżkach roślinnych odbywa się wielka reakcja chemiczna, a czynnikiem sprawczym są promienie świetlne? Uczyłaś mnie, jak działają chemiczne ogniwa elektryczne, wolty i leklanszego. Opowiadałaś o zjawisku prężności roztwórczej, gdy metal cynk wysyła swe jony do roztworu, który go podgryza. Baśka, mówię, tu w tej naszej fasolce też są zjawiska, które na ciebie czekają. Tata ciągnie Cię do gospodarstwa, a tu u mamy w inspektach odbywa się wielka chemia, żywa chemia. Ona na Ciebie czeka, mówiłaś mi kiedyś, że chemia to są układy orbit elektronowych w atomach. To powiedz mi teraz proszę, co się dzieje w naszej roślince, jak ją podgrzeje słoneczko. A zauważyłaś, Baśka, kontynuowałem dalej, że jak przyjeżdża do nas ciotka Irena, to zawsze rozkłada kocyk i wystawia pupę i resztę swoich członków do słonka, żeby się opalać i tak operuje swoim ciałem, żeby promienie słonka padały na nią prostopadle. Czy nie sądzisz Baśka, że nasza fasola robi dokładnie to samo, tyle że wolniej i godniej? Dostałem OPR za wprowadzenie do dyskusji pojęcia godności fasolkowej. Niemniej problem fasolkowej żywej materii reagującej z promieniami słońca został postawiony wyraźnie. Wiem, że tata był mi wdzięczny za postawienie problemu, a Baśka była głęboko wzruszona problemem oddziaływania na fasolkę promieni słonka i przyrzekła tacie, że jak Niemcy nie uruchomią uniwersytetu z wydziałem chemicznym, to może studiować jakiś Wydział Rolniczy, a najchętniej Ogrodniczy. Przerwę jednak na chwilę opowiadanie o pierwszym okresie okupacji niemieckiej w Polsce i przejdę do chwili obecnej. Mamy wspaniały nowy twór, tak zwanej Rady Europy. To właśnie Rada obecnie proponuje Polakom tworzenie lokalnych stowarzyszeń, inaczej czynnych grup ludzkich działających rozwojowo i edukacyjnie. Ludzie mają działać, tworzyć, zdobywać nową wiedzę, szkolić się wszechstronnie, a przede wszystkim rozumieć otaczający nas świat i dążyć lokalnie do poprawienia sobie bytu, a nie oczekiwać, że świat sam się zmieni i wyjdzie naprzeciw człowiekowi. Ja tymczasem widzę, że oprócz naszego świata, który istnieje i na pewno da się człowiekowi zmienić na lepszy, Istnieje obok złośliwy i podstępny, tak zwany światek, który z kolei propaguje coś innego. Mówi tak. Kochani, zajmujemy się sobą, każdy sobie, najlepiej swoimi częściami ciała. Proponujemy zająć się częściami ciała od pępka do kolan. To nas dopiero uskrzydli. Tyle na dziś Andrzej Cielecki.